Wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24 Minęło południe, Łukasz Pastor, dzień dobry Trwają ostatnie przygotowania do pogrzebu tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki Za półtorej godziny uroczystości rozpoczną się w Sosnowcu Będą miały charakter państwowy w Sejmie padają kolejne pytania o Zonda Krypto. Posłowie koalicji chcą poznać powiązania kryptogiełdy ze sportem. Opozycja pyta o szkolenia w służbach. Szczegóły w relacji naszego reportera. Sprawdzimy też reakcję na uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Wczoraj polsko-białoruski dziennikarz i opozycjonista po pięciu latach niewoli wyszedł na wolność. Zapraszam na szczegóły. Suma wydarzeń. Za półtorej godziny w Sosnowcu rozpoczną się uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki. Będą miały charakter państwowy. Wezmą w nich udział najważniejsze osoby w kraju, rodzina, przyjaciele i ci, którzy popierają działalność posła Lewicy. Bezinteresowny i zaangażowany, tak o tragicznie zmarłym pośle mówią jego przyjaciele. Łukasz Litewka zginął w ubiegłym tygodniu. Polityk jechał rowerem ulicą między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Tam potrącił go samochód. Kierowca auta miał zasłabnąć za kierownicą i zjechać na przeciwległy pas ruchu. Łączymy się z Martyną Szymczakowską, która jest w Sosnowcu. Dzień dobry. Powiedz, jak Dzień będą dobry. wyglądały uroczystości?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 Ustawione są za to telebimy, tak aby wszyscy chętni mogli obejrzeć uroczystości. Według zapowiedzi to może być od kilku do kilkunastu tysięcy osób. No wiadomo, że osoba Łukasza Litewki wzbudzała bardzo dużą sympatię Polaków, no ale i polityków wszystkich opcji yy, nie często się zdarza, żeby w parlamencie bez wyjątku każdy bardzo dobrze wypowiadał się e, o pośle. No i tak było właśnie w przypadku Łukasza Litewki. Politycy podkreślali, że był dobrym człowiekiem niosącym bezinteresowną, potrzebną pomoc. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że w pogrzebie posła Łukasza Litewki przewidywany jest też udział prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska. Sam marszałek też oczywiście pojawi się tutaj w Sosnowcu. A po śmierci posła Łukasza Litewki w wielu miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mieszkańcy organizują spontaniczne zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt. Dary trafiają już do pierwszych schronisk. No, akcje prowadzone są z inicjatywy mieszkańców, szkół, przedszkoli, firm, grup społecznych. Między innymi przy Urzędzie Miasta w Sosnowcu, gdzie ta liczba darów rośnie dosłownie z godziny na godzinę. No, w większości są to oddolne inicjatywy mieszkańców. Litewka był znany z zaangażowania w pomoc zwierzętom i wsparcia schronisk oraz fundacji prozwierzęcych. Po jego śmierci rodzina apelowałaby właśnie zamiast kwiatów i zniczy wesprzeć potrzebujące organizacje. A mieszkańcy Sosnowca mówią dzisiaj, że Łukasz Litewka był wizytówką okolicy. Pomagał ludziom, pomagał zwierzętom. Ja go osobiście nie znałam. Po prostu w innych regionach mieszkamy. Idę dzisiaj do pracy, nie będę, ale będzie córka na pogrzebie. Na pewno nie da się go zastąpić, bo nie ma drugiego takiego człowieka. No i nie będzie już chyba. Ważne jest ze względu na to, że pomagał dużo odnośnie tych psów. Jak dla mnie to był bardzo dobry człowiek. Wzruszenie będzie go brakowało. Znali go wszyscy. Trudno się z tym pogodzić. No jest niezastąpiony. No. Nie będzie raczej takiego drugiego człowieka. A na pewno już nie w polityce. Łączył ludzi. O, ponad podziałami. O, jak to on pięknie mówił. Ja to tylko tu zostawię. Tak, to rzeczywiście takie zdanie często powtarzane przez Łukasza Litewkę. Gdy on w mediach społecznościowych ogłaszał zbiórkę na przykład na rodzinę, czy jakąś organizację potrzebującą pomocy, to zawsze pisał, ja tu tylko tak zostawię. Litewka otwierał serca i poruszał sumienia. Robił to bezinteresownie, wykorzystując swoje zasięgi w sieci. Dzięki niemu do zdrowia dochodzi między innymi Amelka Zwójtowa pod Olsztynem, która przeszła skomplikowaną operację serca. To właśnie Łukasz Litewka zorganizował dla dziewczynki zbiórkę pieniędzy potrzebnych na leczenie, mówi dzisiaj mama Paulina Banaszak. Mógł naszej córeczce zakończyć zbiórkę do Austrii na operację serduszka. No i tak naprawdę, gdy tylko udostępnił post, to były trzy godziny, jak zbiórka była zamknięta. Cudowny człowiek i ogromny ból serca po prostu, że, że tak się stało. W urzędzie dzielnicy, przepraszam, w urzędzie miasta w Sosnowcu wystawiona jest księga kondolencyjna, do której co chwilę podchodzą kolejne os osoby: mieszkańcy, ci, którzy, choć nie znali często osobiście Łukasza Litew litewki, chcą złożyć kondolencje, chcą wpisać się, podkreślają, że był to po prostu dobry. Człowiek, a prezydent Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie posła Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polskim. Polski to odznaczenie nadawane za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu. Rodzina, przyjaciele i świat polityczny pożegna dziś posła lewicy Łukasza Litewkę. O dzisiejszej uroczystości mówiła Martyna Szymczakowska. Dziękujemy. Suma wydarzeń w magazynie teraz Sejm, a tam nie brakuje pytań i wątpliwości w sprawie Zonda Krypto. Posłowie koalicji chcą dowiedzieć się od rządu, jak kryptoafera wpłynęła na polski sport. Natomiast opozycja pyta, czy firma prowadziła szkolenia dla funkcjonariuszy służb. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Witaj i powiedz, czego dowiedzieliśmy się w tej sprawie. Dzień dobry, to zacznę od tego pierwszego wątku, otóż w punkcie Pytania bieżące. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Niemczyk mówiła o tym, że kryptoafera doprowadziła do kryzysu wizerunku polskiego sportu oraz podważenia wiarygodności PKOL, natomiast do resortu sportu zwróciła się z następującym pytaniem. Jakie są rzeczywiste skutki kryptoafery dla polskiego sportu i polskich sportowców, w szczególności w zakresie utraconych lub zagrożonych świadczeń finansowych oraz w kontekście wykorzystania wizerunku polskiego sportu i wizerunku polskich sportowców? Wcześniej przypomniała też o stratach finansowych polskich medalistów olimpijskich, którzy wciąż nie otrzymali nagród, które miała im zapewnić właśnie firma Zonda Krypto. Nagród oczywiście za wywalczone medale. Wiceminister sportu Piotr Borys odpowiedział, też zresztą poseł Koalicji Obywatelskiej odpowiedział, że prezes PKO-lu Radosław Piesiewicz jednoosobowo odpowiada za największą stratę wizerunkową w polskim sporcie, bo umowę sponsorską z firmą Zonda Krypto zawarł poza wiedzą zarządu. Dlatego, że jednoosobowo zdecydował się na podpisanie umowy sponsorskiej z firmą Zonda Krypto. Firmą, o której właściwie wszyscy wiedzieli, każdy kto jest posiadaczem internetu, że jest firmą o dziwnym pochodzeniu. Piotr Borys stwierdził, że tą decyzją prezes PKOL nie tylko uderzył w wizerunek polskiego sportu, ale jak mówił wiceszef tego resortu, naraził też setki Polaków na potencjalną stratę. Najbardziej ufamy sportowcom, tym, którzy zdobywają dla Polski medale. W momencie, kiedy także PKOL ze swoją stuletnią tradycją polskiego alpinizmu staje się także żyrantem z ondy krypto, ilu Polek i Polaków w oparciu o zaufanie do polskiego sportu zdecydowało się właśnie na decyzje inwestycyjne w tej firmie. Wiceminister sportu przekazał też, czy bardziej przypomniał, że związki sportowe jednomyślnie wezwały prezesa pko do dymisji. Dodał, że rząd także oczekuje, że Radosław Piesiewicz jak najszybciej przestanie pełnić funkcję prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Liczymy na to, że pan Piesiewicz mając od, chociaż odrobinę honoru poda się do dymisji i przestanie dalej kompromitować tą ważną instytucję zaufania publicznego. Dlatego, że sport jest przestrzenią, która powinna nas wszystkich łączyć. Piotr Borys przypomniał też o tym, że Polska ubiega się o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2040 roku. No i jak mówił wiceminister krypto -afera, na pewno nie pomoże nam w uzyskaniu prawa do organizacji tej wielkiej, tej największej właściwie sportowej imprezy na świecie. Wcześniej klub Prawa i Sprawiedliwości również w tym punkcie dotyczącym pytań bieżących pytał, a konkretnie poseł tego klubu Zbigniew Hoffman, pytał czy prawdą jest aby funkcjonować.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 tym razem na pytanie odpowiadał sekretarz stanu w KPRM Radosław Kujawa. On odpowiedział, że ABW nie uczestniczyła w żadnych szkoleniach organizowanych przez Zonda Krypto. Dodał, że może właściwie tylko odpowiedzieć w imieniu tej służby, bo jako jedyna ze wspomnianych podlega ministrowi koordynatorowi służb. Radosław Kujawa stwierdził, że ABW kryptowaluty interesują tylko w jednym zakresie.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 A to ja jeszcze przypomnę, że prokuratura regionalna w Katowicach wszczęła już postępowanie karne wobec giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Chodzi o możliwe oszustwa oraz pranie brudnych pieniędzy. Posłowie pytają o działalność firmy Zonda Krypto. Debacie w Sejmie na ten temat przysłuchiwał się Michał Fabisiak. Dziękujemy. Spór w tej sprawie będzie w dalszym ciągu się toczył, prognozował na naszej antenie profesor Antoni Dudek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jak tłumaczył, likwidacja kryptowalut, czego chce Jarosław Kaczyński, nie jest możliwa. Zamiast tego należy odpowiednio uregulować ten rynek. Samo zaklinanie rzeczywistości, że tak powiem, co prezes Kaczyński uprawia, w ogóle nie rozumiem, do co chodzi z tymi kryptowalutami. Nic tutaj nie da. Potrzebny jest jakiś po prostu nadzór, dlatego że dobrze działające giełdy kryptowalut przynoszą zyski państwu, na którego terenie działają, jeśli są zarejestrowane, bo płacą podatki, tak jak inne podmioty gospodarcze. I w tym sensie, moim zdaniem, nie warto się pozbywać tego rozwijającego się rynku hazardowego, no bo to jest rynek hazardowy, tak jak byłbym przeciwny likwidacji, prawda, kasyn gry w Polsce. I do tego się sprawa sprowadza, natomiast... Ponieważ konkretna jedna instytucja z tego rynku, czyli zonda krypto, po prostu się okazała rzeczywiście przekrętem i z tym przekrętem mają związek politycy PiSu i Konfederacji, to ich obciąża. I stąd ta nerwowość profesora Kaczyńskiego, który nagle zobaczył, że to może zaszkodzić także jego formacji politycznej, próbuje tradycyjnie przelicytować wszystkich radykalizmem swoich postulatów. Mówił nam profesor Antoni Dudek, rząd pracuje nad trzecim podejściem do ustawy o kryptowalutach. Poprzednie dwie regulacje zawetował prezydent. Udało się porozmawiać i dojść do porozumienia. Wieczorem doszło do oczekiwanego spotkania Pauliny Henik-Kloski z Klubem Parlamentarnym Polski 2050. Od wyniku rozmów część polityków tego ugrupowania uzależniała to, jak zagłosuje jutro nad wotum nieufności wobec szefowej resortu klimatu. O szczegółach Klaudia Wrublewska. Początkowo minister Paulina Henning-Kloska była zaproszona na posiedzenie Klubu Polski 2050 na poniedziałek. Jednak, jak mówiła, ze względu na inne aktywności nie mogła się na nim pojawić. Do spotkania z koalicjantami doszło dzień później, we wtorek. Poseł Polski 2050, Adam Gomoła, który nie wykluczał głosowania za odwołaniem minister, napisał w mediach społecznościowych, że nocne rozmowy polityków najlepiej się sprawdzają. Szefowa Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska, Nałęcz poinformowała z kolei, że tematem spotkania była m.in. naprawa systemu kaucyjnego i programu Czyste Powietrze. Polityk podziękowała też Paulinie Henning-Klosce za przyjęcie zaproszenia. Wniosek o wotum nieufności wobec minister klimatu złożyły Konfederacja i PiS. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio. Koalicja pozostanie jednością, a ministrowie klimatu oraz zdrowia otrzymają wotum zaufania, oświadczył europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Jak mówił na naszej antenie, dobrze, że doszło do spotkania Polski 2050 z Pauliną Henik-Kloską, choć sam spór nikomu nie służył. Spotkać się można i bez kryzysów, natomiast zmiany w rządzie robi tylko i wyłącznie premier. To jest oczywiste, a nie opozycja. I ministrowie w rządzie premiera Donalda Tuska z partii Hołowni też powinni to rozumieć. Tyle uważam, że żadnych zmian nie będzie. Cieszę się, że się spotkali, ale to zamieszanie było niepotrzebne. Koalicja musi być jednością i koalicja będzie jednością. I pani minister jedna i druga otrzyma wotum zaufania. Podobne deklaracje płyną ze strony PSL-u. Ludowcy wcześniej mówili o swoich wątpliwościach. Co do minister klimatu, w szczególności tych związanych z leśnictwem. Ta kwestia była tematem ich rozmów z Pauliną Henik-Kloską w poniedziałek. Poseł Adam Dziedzic zapowiadał na naszej antenie, że klub PSL nie poprze wotum nieufności wobec szefowie resortu klimatu, mimo zastrzeżeń dotyczących niektórych jej współpracowników. Są osoby, które w ocenie polskiego stronnictwa ludowego, ale idą pod górkę. I to widać wyraźnie, jeśli chodzi o pana ministra Dorożały, który w mojej ocenie, ale nie tylko mojej, chyba nie do końca rozumie, czym jest gospodarka leśna, że lasy to nie tylko miejsce, gdzie się zbiera borówki, ptaszki pięknie śpiewają. Te animozje, które były realizowane w stosunku do myśliwych dotyczące wycinki lasów, te pomysły, żeby się ludzie przebranżowili. No może on by się przebranżowił, najlepiej zmienił pracę. Na merytoryczną debatę nad odwołaniem Pauliny Henik-Kloski i Jolanty Sobierańskiej-Grendy liczy z kolei opozycja. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk mówił w Polskim Radiu, że w resortach klimatu oraz zdrowia nie zostały spełnione przedwyborcze obietnice. Pokazujemy także partiom koalicyjnym, że to są najgorsi ministrowie. Partie koalicyjne godziły się tworząc tę koalicję na realizację zobowiązań programowych. Ani w obszarze ochrony środowiska, tym bardziej w ochronie zdrowia. Mamy wręcz dramatyczną sytuację. Nie widać jakichkolwiek szans na poprawę i koalicjanci to firmują. Debata i głosowanie w Sejmie nad wyrażeniem wotum nieufności wobec członkiń rządu zaplanowane są na jutro. Niższa akcyza oraz niższy VAT na paliwo ustalone w ramach pakietu CPN będą obowiązywać co najmniej do połowy maja, zapowiada Ministerstwo Energii. Do tego czasu również będzie obowiązywać mechanizm maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego, wyliczany na podstawie średnich cen hurtowych paliw. Od początku obowiązywania pakietu CPN kierowcy zaoszczędzili ponad 600 milionów złotych kupując benzynę 95 oraz ponad 2 miliardy złotych kupując olej napędowy wylicza wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Dzięki temu, że wprowadziliśmy ten mechanizm, przeciętny tankujący, można powiedzieć, oszczędza około 1 ,20 zł 20 groszy na litrze przez cały czas obowiązywania tego mechanizmu. Budżet państwa kosztuje to około 1 600 milionów złotych miesięcznie. Pakiet CPN ma obowiązywać do czasu ustabilizowania sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ministerstwo Energii zapewnia, że dostawy ropy naftowej do Polski nie są zagrożone. Więcej o rynkach i gospodarce powiemy w magazynie Saldo po 12.30. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Wieloletni wysiłek dyplomatów, organizacji i środowisk międzynarodowych. Dzięki temu udało się uwolnić Andrzeja Poczobuta. Polsko-białoruski dziennikarz, opozycjonista i działacz polskiej mniejszości wyszedł na wolność wczoraj. Przez pięć lat przebywał w białoruskich więzieniach. W magazynie sprawdzamy, jak jego uwolnienie jest komentowane na wschodzie. Rosyjskie, białoruskie i ukraińskie media poinformowały o wczorajszej wymianie więźniów między Polską a Białorusią. Jednak nie wszystkie redakcje zwróciły uwagę na uwolnienie działacza polskiego. Mniejszości i dziennikarza. W tej sprawie łączymy się z wieloletnim korespondentem na Białorusi i w Rosji, Maciejem Jastrzębskim. Witaj i powiedz, Nie, kim, ja jakie dob. informacje o wczorajszej wymianie można znaleźć na Wschodzie. Zaglądamy do kraju, który był najbardziej zainteresowany, czyli na Białoruś. Tam białoruskie KGB współpracowało z rosyjskim FSB przy organizowaniu wymiany więźniów. Takie informacje podały białoruskie media państwowe w wyniku wymiany łukaszenkowskiego więźnia, między innymi na innych przetrzymywanych w obozach, czy to rosyjskich, czy białoruskich. Również wypuszczono z łagru białoruskiego dziennikarza i działacza polskiej mniejszości Andrzeja Poczobuta. Natomiast Polska wydała Rosji przebywającego w areszcie i czekającego na deportację na Ukrainę rosyjskiego archeologa Aleksandra Buciagina. Kijów zarzuca mężczyźnie nielegalne prowadzenie prac na okupowanym przez Rosję Krymie i zniszczenie stanowiska archeologicznego. I takie informacje pojawiają się w państwowych mediach białoruskich, a ten ślad rosyjski w tej sprawie skomentował dziennikarz politolog i autor książek o wschodzie Piotr Kościński. No tak, Aleksander Butyagin, który został zwolniony przez Polskę, no niewątpliwie gdyby trafił na Ukrainę, to byłby to cios dla Putina. Niewykluczone, że tu zadziałał sam Putin. Jedno jest pewne, Łukaszenko coś dostał. Na razie nie wiemy co, ale może dowiemy się. Mówią komentatorzy pytani o tę sprawę. Białoruskie media państwowe podały, że operacja wymiany więźniów była przygotowywana przez ponad rok. W jej przygotowanie zaangażowani byli przedstawiciele siedmiu państw, a rozmowy były, jak napisano, długie i skomplikowane. Podano także, że białoruskie KGB dziękuje za pomoc rosyjskiemu FSB. Białoruskie media opozycyjne z kolei podkreślają, że dzięki wysiłkom wielu zachodnich państw i organizacji udało się wyciągnąć z zakrat pięciu więźniów politycznych reżimu Łukaszenki. Andrzeja Poczobuta wymieniono na łukaszenkowskich szpiegów aresztowanych w Polsce, napisała opozycyjna gazeta Nasza Niwa. Przenosimy się teraz do Rosji. Rosyjskie media państwowe koncentrują się na wysłaniu do domu rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina. Rosyjskie media państwowe podają, że uwolnienie Butiagina to efekt starań i współpracy FSB z białoruskim KGB. Część rosyjskich mediów związanych z Kremlem w ogóle nie wspomniała o uwolnieniu więźnia politycznego łukaszenkowskiego reżimu Andrzeja Poczobuta. Dziennik Komersant wymienił nazwiska Andrzeja Poczobuta podkreślając, że musiał zajmować się działalnością polityczną, skoro na granicy Polski powitał go premier Donald Tusk. Z naciskiem na to, że Butiagin nie trafił na Ukrainę, poinformowały o wymianie więźniów ukraińskie media. Dziennikarze z Ukrainy przypomnieli, że Butiagin działał jak okupant, łamiąc swoją działalnością na Krymie ukraińskie prawo. Jeszcze na koniec słowo o Andrzeju i Poczobucie i stanie jego zdrowia. On jest pod opieką lekarzy, wychudzony, zmaltretowany, ale bezpieczny. Uwolniony w marcu z Łukaszonkowskiego więzienia wiceprzewodniczący Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna, Walencin Stefanowicz powiedział mi, gdyśmy rozmawiali o tym, jakie są warunki przetrzymywania więźniów politycznych na Białorusi, że te warunki są straszne. Więźniowie polityczni są traktowani jako oddzielna grupa, jak oni to nazywają grupa osób skłonnych do ekstremizmu i innej destrukcyjnej działalności. W 2023 roku trafiłem do kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Posadzili mnie w bardzo chłodnej celi, zabrali mi ciepłą bieliznę. Było tak zimno, że nie mogłem spać. Pozbawili mnie wszystkich praw i przywilejów. Co miesiąc zamykali mnie w karcerze. Znajdowałem się w warunkach, które jako obrońca praw człowieka oceniam jako brutalne traktowanie poniżające ludzką godność, stowarzyszącą temu psychologiczną presją. To już taka moja uwaga autorska. Ani białoruskie, ani rosyjskie media oczywiście nie napisały o takich warunkach przetrzymywania więźniów politycznych. Te informacje docierają do nas za pośrednictwem samych więźniów, którzy wychodzą, obrońców praw człowieka, jak również niezależnych dziennikarzy. Gratulacje i wyrazy satysfakcji z powodu uwolnienia Andrzeja Poczobuta i pozostałych więźniów łukaszenkowskiego reżimu płyną także od przedstawicieli państw europejskich i takie są też komentarze w mediach zachodnich. Andrzej Poczobut na wolności. Reakcję prześledził dla nas Maciej Jastrzębski. Dziękujemy. Współpraca gospodarcza oraz sytuacja bezpieczeństwa w regionie. Tego mają dotyczyć rozmowy szefa polskiej dyplomacji w Algierii. Radosław Sikorski od wczoraj składa tam wizytę. Szczegóły zna Jan Olencki. Głównym tematem jest sektor energetyczny i możliwość współpracy z jednym z największych producentów surowców w Afryce. Algieria, dziesiąty producent gazu na świecie, szesnasty ropy, są otwarci na współpracę w zarządzaniu tymi zdolnościami. Mówił minister Sikorski podczas lotu do Algieru. Wskazywał też na szerszy kontekst rozmów w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności odnośnie stabilności regionu i migracji. Mamy interes w tym, żeby Afryka Północna była stabilna, żeby żeby się bogaciła, żeby ludzie znajdowali miejsca pracy u siebie. Wicepremier będzie o tych sprawach rozmawiał dziś m.in. z prezydentem Algierii Abdelmadjidem Tebunem oraz szefem algierskiej dyplomacji Ahmedem Attafem. Janolęcki, Polskie Radio. Polski biznes zainteresowany współpracą w ramach inicjatywy Trójmorza. Rozmowy o rozwijaniu projektów infrastrukturalnych, energetycznych oraz tych z zakresu nowoczesnych technologii toczą się dziś w chorwackim Dubrowniku. Trwa tam szczyt inicjatywy Trójmorza, w którym brał udział prezydent Karol Nawrocki. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Do Dubrownika przyleciała rekordowa liczba przedstawicieli polskiego biznesu. Jest tutaj aż 50 przedsiębiorców, a wśród nich jest Grzegorz Brona, prezes Kreotechu, firmy produkującej mikrosatelity. Kreotech podpisze dokumenty o współpracy z partnerami z Trójmorza, a co dzięki temu powstanie, konstelacja mikrosatelitów dla Europy Środkowej, zapowiada prezes Brona. W Dubrowniku to jest podpisanie listu intencyjnego, który gromadzi chętnych, teraz będziemy się upominali, o odpowiednie strumienie finansowania w tych poszczególnych Krajach. Jeżeli to się uda osiągnąć, to w perspektywie dwóch, trzech lat taka konstelacja może zacząć funkcjonować w przestrzeni kosmicznej. Firmy z regionu są również zainteresowane współpracą w dziedzinie energetyki. Tu patrzymy m.in. na Czechów i Słowaków, a także po zmianie władzy w Budapeszcie na Węgrów. Z Dubrownika, Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Apelem o solidarność zachodu i przywrócenie jedności transatlantyckiej zwrócił się król Karol III w swoim wystąpieniu w amerykańskim kongresie. Wczoraj brytyjska para królewska gościła w Waszyngtonie. Dziś król Karol III i królowa Kamila udadzą się do Nowego Jorku. Tam odwiedzą miejsce ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Karol i Kamila zostali powitani w Białym Domu z najwyższymi honorami. Były gwardie reprezentacyjne, orkiestry i 21 sal salfarmatnich. W przemówieniu Donald Trump mówił o wspólnych korzeniach i wspólnych wartościach Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Brytyjski monarcha i amerykański prezydent nie rozmawiali przy kamerach z dziennikarzami. Jednak podczas późniejszego wystąpienia przed połączonymi izbami kongresu, Karol III pośrednio odniósł się do polityki Trumpa. Przypomniał m.in. wsparcie NATO i Europy dla Stanów Zjednoczonych po zamachach z 11 września. Teraz tej samej niezłomnej determinacji potrzeba w obronie Ukrainy i jej niezwykle odważnego narodu. W nocy czasu polskiego w Białym Domu odbyła się elegancka kolacja państwowa na cześć Wielkiej Brytanii. Dziś Karol i Kamila odwiedzą miejsce pamięci poświęcone ofiarom zamachów z 11 września. Monarchowie spotkają się też z rodzinami ofiar oraz strażakami i policjantami, którzy brali udział w akcji ratowniczej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Berlinie zatrzymano domniemanego rosyjskiego szpiega. Prokuratura federalna twierdzi, że Kazach obserwował dla Kremla budynki i działania branży zbrojeniowej w Niemczech. Sprawę śledzi Adam Górczewski. Według prokuratury obywatel Kazachstanu dostarczał wiadomości rosyjskiemu oficerowi prowadzącemu co najmniej od maja ubiegłego roku. Informacje dotyczyły wsparcia wojskowego Niemiec dla Ukrainy, a także niemieckiego przemysłu zbrojeniowego i obronnego, w szczególności firm pracujących nad dronami i robotami. Siergiej K. wysyłał też zdjęcia budynków publicznych w Berlinie i konwojów wojskowych na autostradach, w tym konwoju należącego do państwa NATO. Mężczyzna informował również swojego oficera prowadzącego w służbie wywiadowczej o potencjalnych celach sabotażu w Niemczech i proponował rekrutację dodatkową osób do grupy sabotażowo-szpiegowskiej. Wczoraj doszło do zatrzymania i przeszukania mieszkań Kazacha i innej osoby. Dziś sąd rozpatrzy wniosek o aresz dla Siergieja K. z Wismaru. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Kolejne kłopoty Nicolasa Sarkoziego. Były prezydent Francji po raz kolejny został wezwany do sądu. Nowe rewelacje w procesie dotyczącym jego powiązań z libijską dyktaturą sprawiają, że powrót Sarkoziego do więzienia wydaje się coraz bardziej prawdopodobny. O czarnych chmurach nad francuskim politykiem Stefan Folser. Zwrot w sprawie nastąpił po ujawnieniu nowych faktów przez jednego z oskarżonych, byłego sekretarza generalnego Pałacu Elzejskiego i dawnego szefa MSW, Claude'a Geonta. Z jego zeznań wynika, że były prezydent Francji miał na prośbę libijskiego dyktatora Muamera Kaddafiego prosić go o interwencję, aby znieść międzynarodowy nakaz aresztowania wobec libijskiego terrorysty. Sarkozy od początku procesu utrzymuje, że jego współpracownicy kontaktowali się w tej sprawie z władzami Libii bez jego wiedzy. Oskarżeni są natomiast zgodni co do tego, że libijskie Reżim nie finansował kampanii wyborczej byłego prezydenta Francji. To drugi proces w tej sprawie. W pierwszym Nicolas Sarkozy został skazany na 5 lat więzienia za udział w zmowie i spędził za kratami kilka tygodni, co było bezprecedensowym wydarzeniem w historii Republiki Francuskiej. Teraz liczy na uniewinnienie, ryzykując jednak zaostrzeniem wyroku. Były prezydent twierdzi, że ta sprawa, podobnie jak wiele innych postępowań prowadzonych przeciwko niemu, ma charakter polityczny. Stefan Folzer, Polskie Radio. Zdrady altruistycznych zasad zarzucił Elon Musk swojemu dawnemu współpracownikowi, dyrektorowi generalnemu firmy OpenAI, Samowi Altmanowi. Najbogatszy człowiek świata zeznawał w jednym z najgłośniejszych procesów w świecie nowych technologii, który w poniedziałek rozpoczął się w kalifornijskim Oakland. Więcej na ten temat wie Jan Pachlowski. Wynik tego procesu może zdecydować o przyszłości OpenAI, organizacji, która w momencie powstawania w 2015 roku działała jako podmiot non-profit. Elon Musk, który w 2018 roku opuścił Radę Nadzorczą Firmy, dąży do powstrzymania i przekształcenia w podmiot nastawiony na zysk. Publicznie zarzucił on już wcześniej OpenAI, że stało się zamkniętym, nastawionym na maksymalizację zysków przedsiębiorstwem. W trakcie rozprawy Musk stwierdził, jeśli zapadnie wyrok uznający, że grabienie organizacji charytatywnej jest dopuszczalne, to cała idea dobroczynności w Ameryce zostanie zniszczona. Uwaga ta spotkała się z natychmiastowym sprzeciwem ze strony prawników OpenAI. Pozew ten stanowi kulminację długotrwałego sporu Maska z Altmanem, konfliktu, który tlił się jeszcze zanim obaj stali się rywalizującymi ze sobą liderami branży technologicznej w obszarze sztucznej inteligencji. Obaj dyrektorzy byli obecni na sali sądowej podczas pierwszego dnia rozprawy, choć Altman opuścił ją zanim Mask stanął na mównicy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Suma wydarzeń na koniec o pogodzie, która nie jest łaskawa dla rolników. Przymrozki zniszczyły m.in. uprawy sadownicze na terenie gminy Łaziska w województwie lubelskim. Według rolników straty na niektórych plantacjach mogą być całkowite. Sytuacja w trzech największych zagłębiach sadowniczych, czyli Grujeckim, Lubelskim i Sandomierskim jest bardzo zła. Ocenia wiceprezes Związku Sadowników RP Krzysztof Cebulak. Może tam gdzieś za jakimiś laskami, może na jakichś górkach czy coś, cokolwiek zostało, ale tak to niestety, ale u nas było poniżej minus 6, 6, 6, i 6 6 3. Także taka temperatura to zawsze zabije. Praktycznie można powiedzieć, że każdy słupek jest brązowy, nawet te, które przypuśćmy są jeszcze zamknięte, też brązowe, też brązowe. Niestety nawet proszę, by to wyżej wziąć. Tu brązowe, tu brązowe, tu brązowe, tu, brązowe, tu słupek brązowy. Dokładną skalę strat będzie można ocenić za kilka tygodni. Wtedy, też mają rozpocząć pracę komisje szacujące szkody. W południowej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Ja wracam do Państwa z kolejną porcją najważniejszych informacji, punktualnie o 13.00. Łukasz Pastor, do usłyszenia. To była suma wydarzeń.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 Reklamie. Tu, Polskie Radio 24, jest 12.31. Seldo, Magazyn Gospodarczy. Spontaniczne wypady na trzydniowy weekend to coś, w czym my, Polacy, jesteśmy specjalistami. Niestety, zdarza się, że w szybkim planowaniu możemy zapomnieć o niezwykle istotnych sprawach. Dziś w magazynie Saldo przypominamy o ubezpieczeniach i to nie tylko tych obowiązkowych. Porady ekspertów już za chwilę. Marek Klapa, zapraszam. Zanim jednak wyjedziemy na majówkę, zaplanujmy paliwowy budżet. Powody do umiarkowanej radości mają jedynie kierowcy aut z napędem diesla. W czwartek liter benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,28 zł benzyny 98 6,77, a oleju napędowego 7,14. Tak wynika ze środowego obwieszczenia ministra energii. To oznacza, że ceny benzyn na stacjach wzrosną w stosunku do cen ze środy, a cena diesla spadnie. Pozostajemy przy paliwach. Zjednoczone Emiraty Arabskie występują z organizacji producentów ropy naftowej OPEC i OPEC+. Plus. Tak poinformował minister do spraw energii tego kraju Swahil Mohamed al Mazrouei, wyjaśniając, że ta decyzja da krajowi większą elastyczność i uwolni go od zobowiązań względem organizacji. Minister przyznał, że decyzja ta nie była konsultowana z innymi krajami, w tym z Arabią Saudyjską. Wyraził też opinię, że wystąpienie Emiratów z obu organizacji nie będzie miało większego wpływu na rynek ropy naftowej. OPEC zrzesza między innymi takie kraje jak Arabia Saudyjska, Iran, Irak, a także Kuwejt. A więcej na ten temat, w tym także o konsekwencjach dla naszych portfeli, już jutro w magazynie Saldo o 12.30. Już teraz serdecznie zapraszam. Zamiast darmowych kredytów możliwy wzrost oprocentowania to efekt orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z 23 kwietnia. Cue uznał, że banki nie mogą naliczać odsetek od, kredy... od kosztów kredytu. Część prawników uznała, że to otwiera drogę do zastosowania sankcji kredytu darmowego i zwrotu odsetek dla klientów. Wiceprezes Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka odpowiada jednak, że banki mają prawo pobierać wynagrodzenie w inny sposób. Wprawdzie powiedział, że nie można bezpośrednio od tych kosztów naliczać odsetek, to wprost przesądził jednak prawo kredytodawcy banku do rekompensaty tych kosztów poprzez proporcjonalnie wyższe oprocentowanie wypłaconej kwoty kredytu. Z kolei prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek jest zdania, że kancelarie prawne nadużywają przepisów, które mają chronić konsumentów. 50 czy 60% pozów to pozwy po nabyciu, po cesji roszczenia przez kancelarię odszkodowawczą. Tu już nie ma konsumenta. Konsument sprzedał swoje roszczenie za 10-15% wartości, a następnie kancelaria odszkodowawcza dochodzi 100% wartości tego roszczenia przed sądem, ale już na swój rachunek. Z kolei o zadowoleniu z ubiegłotygodniowego orzeczenia CUE mówił rzecznik finansowy. W rozmowie z Polskim Radiem Michał Ziemiak wyjaśnił, że naliczanie odsetek od pozaodsetkowych kosztów kredytu było nieprawidłowe. A my teraz patrzymy na rynki i zacznijmy może od Europy. Będziemy stopniować napięcie, bo w Europie większość indeksów traci. Są jednak wyjątki i jednym z takich wyjątków jest, uwaga, Warszawa. Tylko Helsinki są lepsze od naszego parkietu. WIG zyskuje 62%, WIG 2056%, MWIG 4086% i SWIG 80% symbolicznie, ale jednak 200% na plusie to oznacza, że jest szansa na przełamanie po nad tygodniowych spadkach na warszawskiej giełdzie. Oczywiście pod, pełne podsumowanie dnia na rynkach o godzinie 17.47 na naszej antenie, ale zerknijmy jeszcze na waluty. Za jedno euro płacimy 4 ,25 zł. 25 groszy, dolar amerykański kosztuje 3,63, z kolei frank szwajcarski 4,60, a fund brytyjski 4,91. Aldo, magazyn gospodarczy. A w studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie naszych gości. Pan Damian Ziomber, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Oraz pan Marcin Jaworski, Biuro Rzecznika Finansowego. Dzień dobry. Dzień dobry. O Rzeczniku Finansowym wspomnieliśmy przed chwilą, ale to w kontekście banków. Ale tym razem będziemy rozmawiali o ubezpieczeniach, bo również ubezpieczeniami zajmuje się Rzecznik Finansowy oraz jego biuro. No to w takim razie panowie, jedziemy na majówkę. Wszystko zaplanowane, samochód zatankowany, trochę taniej, dzięki programowi CPN. No i ruszamy. Yy, no właśnie, ale zanim włączymy jedynkę, to warto sprawdzić kilka podstawowych rzeczy, o czym bardzo często przypomina nas, nasze antenie pan Damian a Zatem przypomnijmy jeszcze raz, bo w tym zamieszaniu łatwo pogubić terminy. Drodzy Państwo, co do zasady, ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zwane potocznie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 cyfryzacja nas rozpieszcza, bo wszystko mamy w telefonie. Prawo jazdy, dowód rejestracyjny, nawet... M-stłuczkę. M-stłuczkę mamy też. Może wrócimy nawet za chwilę do tego tematu, ale zastanawiam się nad inną rzeczą, bo oczywiście też czujemy tę wygodę związaną z faktem, że na terenie europejskiego obszaru gospodarczego nie potrzebujemy zielonych kart, które jeszcze nie tak dawno były stałym elementem wyposażenia schowka w samochodzie. No, ale też warto pamiętać, że to są są dokumenty, które, te elektroniczne, one działają tylko w Polsce. Jeżeli jedziemy kilometr nawet za granicę Polski, musimy mieć uwaga. Prawo jazdy i dowód rejestracyjny naszego pojazdu, bo w przeciwnym razie możemy mieć poważne problemy. No zwłaszcza poważne problemy, kiedy będzie jakieś zdarzenie drogowe z udziałem mhm. tego naszego pojazdu, czy nas samych, a my nie jesteśmy w stanie przed czeskim, trzymamy się przykładu Czech, pozdrawiamy braci Czechów, przed czeskim policjantem nie jesteśmy w stanie wykazać tego, że mamy ważne ubezpieczenie, bo czeski policjant, w przeciwieństwie do polskiej policji, nie ma dostępu do bazy, którą prowadzimy my, czyli... Ale telefon mogę pokazać. E obawiam się, że będzie oczekiwał Ech. jednak twardego tak zwanego twardego papieru, mm -hmm. e, czy twardego dokumentu. W związku z tym naprawdę warto sobie te dokumenty zabrać, wrzucić do schowka. Może, uwaga, nie trzymamy w schowku dokumentów typu prawo jazdy, paszport, dowód osobisty, ale miejmy je ze sobą. E, bo jak pan sam słusznie, panie redaktorze, zauważył, no z dobrodziejstw cyfryzacji korzystamy na terenie Polski, a póki co... To nie obejmuje jeszcze ten cały obiekt cyfrowych informacji o ubezpieczeniu, o posiadanych uprawnieniach do prowadzenia pojazdów, o naszej tożsamości. Nie mamy jeszcze tego na poziomie europejskim. Oczywiście żadna tajemnica, Państwo też o tym mówicie. My też gdzieś tam bierzemy udział w tych pracach, różne instytucje z Polski. Te prace trwają, ale jeszcze musimy na to poczekać. Ergo przypomina mi się opowieść jednej z pań redaktorów z Polskiego Radia, która e, została zaskoczona pytaniem przez niemieckiego celnika e, na granicy właśnie o ubezpieczenie, żeby pokazać mu wydruk potwierdzający, bo tam, jak zresztą Marcin doskonale to też potwierdzi, na każdej polisie czy na każdym certyfikacie mamy pod spodem e, wersję angielską, więc e, niemiecki, e, niemiecki policjant chciał to zobaczyć i był naprawdę duży kłopot więc lepiej zawczasu o to zadbać, żeby to ze sobą mieć. Plus, póki jeszcze mamy chwilę, e, tak, są konwencje zwalniające nas teoretycznie z obowiązku posiadania tego, co w danym innym kraju jest wymagane jako wyposażenie pojazdu, ale, drodzy państwo, koszt kamizelki odblaskowej to jest kilka złotych, a dobrze wykonanej czy dobrze e, wyposażonej apteczki, która oby nie musiała, ale jeśli będzie musiała nam się przydać, to naprawdę warto ją mieć pod ręką. To jest pewnie dodatkowe 30, 40 czy 50 zł, więc naprawdę warto zadbać o wyposażenie, które co robi? Podnosi nasz poziom samopoczucia i bezpieczeństwa. Są kraje, które wymagają też dodatkowe żarówki. Można tak, mieć problem, szczególnie właśnie, jeżeli tak. ktoś ma bardzo drogie żarówki w samochodzie. Ja i oczywiście się możemy się na razie powoływać na konwencję, ale życzę powodzenia powołując się bardzo e, służb, m, służbowo podchodzącemu policjantowi. Już teraz nieważne, jest w którym kraju, ale myślę, że możemy znaleźć, e, znaleźć takowych i e, życzę powodzenia w dyskusji na drodze. Lepiej zadbać o to zawczas. Nie, Bardzo, i, tak? jeszcze, Bardzo proszę. Jeszcze, jeszcze jedna rzecz, a propos tych, tych wydrukowanych rzeczy, to pamiętajmy też o tym wspólnym oświadczeniu, e, bo za granicą ono, m ono, ono będzie potrzebne i ta m która znakomicie się sprawdza w Polsce za granicą, niestety jeszcze... Nie działa. Do pobrania ze strony pbuk.gov.pl. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jest wersja do pobrania. Bardzo dziękuję za rozmowę i oby te wszystkie rady w praktyce nie były potrzebne, jeżeli chodzi o likwidację szkód i takie tam. Bardzo dziękuję. Damian Dziomber, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz pan Marcin Jaworski, Biuro Rzecznika Finansowego byli moimi państwa gośćmi. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. A to był Magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.